W poprzednim rozdziale mówiliśmy o trzech głosowych darach ducha. Językach, wykładaniu języków i proroctwach. Próbowałem wprowadzić Was w praktyczne stosowanie tych darów. Myślę, że w co najmniej 80% mi się to udało, za co oddaję Bogu chwałę. W tej serii pozostał nam jeszcze jeden wykład. Powiemy krótko o sześciu pozostałych darach. Trzech darach mocy i trzech objawienia. Nie dajcie się zmienić temu, co zostało umieszczone na tablicy. To nie jest wszystko. Zaczniemy od tego, ale mam znacznie więcej do powiedzenia. Pani, która robiła ten schemat, a na pewno jest to kobieta, wyczerpał się pisak. Dlatego nie mamy tutaj wszystkiego. Reszta schematu czeka, żeby go tam umieścić. Ale i tak mamy już wobec niej dług wdzięczności. Myślę, że powinniśmy jej podziękować oklaskami. Nie wiem, gdzie ona jest. Musimy się o nią pomodlić, żeby zdała swoje egzaminy, bo poświęca nam to bardzo dużo czasu. A więc trzy dary mocy. Pierwszym darem mocy jest wiara. W Nowym Testamencie wiara pełni różne funkcje. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Napisałem książkę pod tytułem Wiara, którą żyjemy. Jest to ten rodzaj wiary, który musi posiadać każdy chrześcijanin. W piątym rozdziale listu do Galacjan wiara jest umieszczona na liście owoców ducha. Owoc jest zupełnie czymś innym niż dar. Jeśli chcesz zrozumieć różnicę między nimi, to porównaj świąteczną choinkę z jabłonią. Jabłoń rodzi owoce. Zanim na drzewie pojawi się owoc, musi upłynąć wiele czasu. To nie przychodzi natychmiast. Potrzebna jest uprawa. Z drugiej strony choinka, jeśli kiedykolwiek ulegałeś takim rzeczom, jest pełna darów, które mogą wisieć na niej lub być pod nią schowane. Dary można tam położyć w jednej chwili i równie szybko zabrać. Nie wymaga to czasu. Tak samo jest z darami ducha. Nie trzeba nawet 30 sekund, żeby otrzymać dar. Na tym polega różnica. Owoce są niezwykle ważne, ale teraz nie o nich mówimy. Mówimy o darach. Owoc wiary jest zwykle tłumaczony jako wierność. Zarówno w greckim, jak i hebrajskim, słowa oznaczające wiarę przede wszystkim odnoszą się do charakteru, a nie do intelektu interesujące. Wiara naprawdę jest wiernością, zobowiązaniem wobec Boga. To nie jest wyznawanie jakiejś doktryny. Doktryna jest sprawą wtórną. Jednakże nie mówimy o owocu wierności, mówimy o darze wiary, czymś, co otrzymuje się w jednej chwili. Czym jest dar wiary? Według mnie jest to ziarno gorczycy, Boże wiary, udzielonej w sposób suwerenny i ponadnaturalny. Nam się ona nie należy. Bóg nam ją daje. Są dwa fragmenty pisma, którym możemy się przyjrzeć w tym kontekście. Ewangelia Marka, rozdział 11, wersety od 20 do 23. Pamiętacie, jak Jezus podszedł do figowego drzewa i był z niego niezadowolony. Powiedział wtedy, niechaj nikt na wieki z Ciebie owocu nie jada. A przychodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschło od korzeni. Uczniowie zaczęli o tym rozmawiać. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, Mistrzu, oto drzewo figowe, które przeklołeś uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im, Miejcie wiarę w Boga. Tak zostało to przetłumaczone. Ale w języku greckim jest powiedziane, Miejcie wiarę Bożą, Która tak się różni od naszej, jak dzień od nocy. Jezus chciał przez to powiedzieć, że jeśli mamy Bożą wiarę, to Słowo, które wypowiadamy i rzeczy, które robimy, będą tak efektywne, jak gdyby wykonywał je sam Bóg. To nie jest nasza wiara, to jest Boża wiara. Innymi słowy powiedział, Boża wiara we mnie uzdalnia mnie do decydowania o przeznaczeniu tego drzewa. Słowa, które wypowiedziałem, są tak skuteczne, jakby wypowiedział je sam Bóg. A pamiętajcie, że Bóg stworzył świat, wypowiadając Słowa.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 Ale nie możemy tego dokonać, podejmując po prostu własną decyzję. Tak dzieje się tylko wtedy, gdy Bóg udziela nam w danej sytuacji swojej własnej wiary jako daru. Porównajmy to z relacją Mateusza dotyczącą tego samego wydarzenia. Ewangelia Mateusza, rozdział 17, werset 20. Jezus mówi, Zaprawdę powiadam wam, Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd, tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Tak więc Jezus mówi, że jeśli będzie to Boża wiara, to nie potrzebujemy jej wiele. Wystarczy wielkości ziarenka gorczycy, który jest najmniejsza ze wszystkich ziaren, a przesunie górę. Innymi słowy, nie chodzi tu o ilość, ale o jakość naszej wiary. Dar wiary jest małym ziarenkiem gorczycy Bożej wiary, udzielonej nam w pewnej sytuacji dla konkretnego celu. Kiedy jej używasz, stajesz się tak samo efektywny jak sam Bóg. Kiedy to się kończy, ponownie wracasz do poziomu swojej własnej wiary, tej, którą musisz żyć dzień za dniem. Tak więc to jest dar wiary. Zwykle jest on katalizatorem, którego zadaniem jest uruchomienie następnych dwóch darów. Przejdziemy teraz do następnej strony na naszej tablicy, przy uprzymymnej pomocy brata Fenu, który dzięki temu zostanie uwieczniony na tym wideo na zawsze. Przechodzimy do następnego daru mocy, którym jest dar uzdrawiania. W języku oryginalnym oba te słowa są w liczbie mnogiej, dary uzdrawiania. Osobiście jestem skłonny wierzyć, że każdy rodzaj uzdrowienia jest darem. Widzimy to na przykładzie różnych sług Pana, którzy mają wiarę działającą w pewnych rodzajach uzdrowień. Ja na przykład mam wiarę w zakresie dolegliwości pleców, zapalenia okrężnicy, astmy. Mam wiarę, jeśli chodzi o artretyzm. Do niedawna, jeśli chodziło o problemy wzroku, to nie posiadałem zbyt dużej wiary. Mówię do niedawno, dlatego że ostatnio w Pakistanie widzieliśmy około dziesięciu ludzi, którym został przywrócony wzrok Ale jest to dla mnie nowa dziedzina i nie wiem, czy będzie w niej jakiś nowy etap. Jak dotąd przez lata modliłem się o ludzi z bólami pleców i większość z nich została uzdrowiona. Tak więc są dwa sposoby rozumienia darów uzdrawiania. Każde uzdrowienie jest osobnym darem. Niektórzy ludzie mają dary uzdrawiania, powiedzmy, artretyzmu czy epilepsji, inni głuchoty, ślepoty lub dolegliwości wewnętrznych. Jest wiele różnych sposobów działania tego daru. Musimy być wrażliwi na Ducha Świętego. W istocie dar uzdrawiania czy dary uzdrawiania są działaniem ponadnaturalnej Bożej mocy przeciwko chorobie. Zgoda? Uzdrowienie odnosi się do choroby. Jedynie chorzy ludzie mogą zostać uzdrowieni. Jest fragment w Ewangelii Łukasza, rozdział 5, werset 17, mówiący o pewnym okresie w służbie Jezusa. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i ludzkich, z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu. Inne tłumaczenie mówi, że moc Pana była z nim, aby ich uzdrowić. Zwróćcie uwagę, że moc Pana była obecna, aby uzdrawiać. Boża moc uzdrowieńcza wyrzuca chorobę i na jej miejscu umieszcza zdrowie. Jest to ponadnaturalna moc darowana przez Ducha Świętego. Często jest przekazywana przez wkładanie rąk, pomazanie olejem i na wiele innych sposobów. Jednak zawsze uzdrowienie odnosi się do choroby. Kolejnym darem mocy jest czynienie cudów. Tu posuwamy się jeszcze dalej. Cuda są czymś więcej niż uzdrowienia. Podam Wam przykład cudu, który miał miejsce więcej niż raz w czasie mojej służby. Jeśli ktoś cierpi na otitis media, zapalenie ucha środkowego, to można się o to modlić i człowiek zostaje uzdrowiony. Ale jeśli ucho środkowe zostało usunięte operacyjnie, to nie można uzdrowić ucha środkowego, którego nie ma. Natomiast cud może przywrócić to ucho. Pamiętam dwa wypadki, kiedy to miało miejsce. Kiedyś przyszedł do mnie człowiek i powiedział, pomódl się o moje ucho. Dzięki Bogu, że nie zapytałem, co się dzieje z jego uchem. Pomodliłem się, a po jakimś czasie wrócił i powiedział, zostałem uzdrowiony. Odpowiedział, że nie ma ucha środkowego, a teraz je posiada. Poszedł do lekarza, który to sprawdził i okazało się, że ma normalne ucho. To jest cud, rozumiecie? To wykracza poza uzdrowienie. Różnica polega także na tym, że cuda, niekoniecznie zawsze, ale często, są natychmiastowe oraz na tym, że często są widoczne. Uzdrowienia często są niewidoczne. Jeśli ktoś ma uzdrawianą chorobę, to nie dzieje się nic takiego, co moglibyśmy natychmiast zaobserwować. Często uzdrowienia są także stopniowe. To jest ważne, bo niektórzy ludzie przychodzą po uzdrowienie, ale jeśli nie otrzymają cudu, to myślą, że nic się nie stało. Tymczasem może być tak, że otrzymali uzdrowienie. Zrozumienie tej prawdy jest bardzo ważne, ponieważ kiedy zostajemy uzdrowieni, to bardzo dużo zależy od tego, jak na to reagujemy. Mówię ludziom, teraz jesteś podłączony do ponadnaturalnej mocy Boga. Pilnuj, żeby wtyczka się nie rozłączyła. Jak to robisz? Przede wszystkim dziękując Bogu. Trzeba mówić, dziękuję Ci, Panie, że się mnie dotknąłeś, że Twoja moc działa w moim ciele. Za każdym razem, kiedy poczujesz ból lub symptomy choroby, mów, dzięki Ci, Panie, Twoja ponadnaturalna moc działa w moim ciele. Kiedy odpowiesz w ten sposób, Twoje uzdrowienie się wypełni. Jeśli jednak przyjdziesz, aby się o Ciebie modlono i Bóg dotknie się Ciebie, ale nie będzie to skończone uzdrowienie, a Ty wyjdziesz i powiesz, nic się nie stało, to przez to rozłączysz wtyczkę, rozumiesz? Już nic więcej się nie stanie. Dlatego wyjaśnienie ludziom tej sprawy jest bardzo ważne. Cuda są często, powiedziałbym nawet, że zazwyczaj dokonywane za pośrednictwem prostego aktu wiary. Przypatrzcie się prorokowi Elizeuszowi, który dokonał wielu cudów. Prawie każdy jego cud był spowodowany raczej absurdalnym aktem wiary. Na przykład niedaleko Jerycha było źródło, którego woda była skażona. Elizeusz wziął misę z solą, wsypał sól do źródła i powiedział, tak, mówi Pan, uzdrowiłem tę wodę. Każdy wie, że sól nie uzdrawia wody. Ale możecie pójść dzisiaj do tego źródła, więcej niż dwa tysiące lat później, i woda nadal jest dobra. Sól nie uzdrowiła źródła, ale ten mały akt wiary wyzwolił cudowną Bożą moc ku uzdrowieniu. Innym razem uczniowie prorocy jedli potrawę ugotowaną we wspólnym kotle. Nagle spostrzegli, że była ona zatruta. Elizeusz wziął trochę mąki do ręki, wrzucił ją do kotła i powiedział, tak mówi Pan, jedzenie jest zdrowe. I było zdrowe. Mąka nie usunęła trucizny, ale ten prosty akt wiary wyzwolił Bożą moc, która to zrobiła. Jeszcze innym razem uczniowie Elizeusza poszli ścinać drzewa nad Jordan kiedy jeden z nich rąbał pożyczoną siekierą i metalowa część wpadła do wody. Jeśli nigdy nie byliście nad Jordanem, to nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak bardzo błotnista jest to rzeka. Na dnie jest co najmniej 5 centymetrów czystego mułu. Dlatego siekiera nie leżała tylko na powierzchni dna, ale zniknęła w błocie. Eliseusz wziął kawałek drewna, wrzucił go do Jordanu i kiedy ten płynął po powierzchni, Metalowa część wypłynęła z wody i połączyła się z drewnem. To drewno oczywiście nie wyciągnęło siekiery z wody, ale wrzucenie go do Jordanu wyzwoliło moc czyniącą cuda. Rozumiecie to? Widzicie zasadę? Często musimy zrobić coś głupiego, żeby spowodować cud. Kiedy człowiek ślepo od urodzenia przyszedł do Jezusa, to Jezus splunął na ziemię. Każdy wie, że kaznodzieje nie spróbują publicznie. Wymieszał szlinę z gliną i pomazał tym oczy ślepego, a następnie powiedział... Idź i umyj to w sadzawce syloę. To było absurdalne, ale ten człowiek tak zrobił i przejrzał. Glina go nie uzdrowiła, sadzawka też nie. Ale to, co zrobił Jezus, wyzwoliło moc czyniącą cuda dopiero wtedy, kiedy ślepy odpowiedział na to z wiarą. W ten sposób krótko opisaliśmy trzy dary mocy. Podkreślam, że omówiliśmy je pokrótce. Przejdźmy teraz do darów objawienia. Przede wszystkim, większość przekładów mówi o słowie mądrości, jednak w greckim jest powiedziane mowa mądrości. Myślę, że jest to bardzo podobne do daru wiary. Bóg posiada całą mądrość. Gdyby jednak przekazał nam ją w całości, jej ciężar przygniutłby nas. Ale w sytuacjach, kiedy potrzebujemy mądrości, która nie jest dostępna w naturalny sposób, Bóg daje nam ponadnaturalne słowo mądrości, małe ziarenko gorczycy Jego własnej mądrości. Natura mądrości polega na tym, że mądrość ukierunkowuje nas i pokazuje, w jaki sposób mamy posuwać się naprzód, pokazuje, co mamy robić. Słowo wiedzy jest podobnym darem, ale chodzi w nim o wiedzę, nie o mądrość. Jest to też małe ziarenko gorczycy Bożej wiedzy, dane nam w konkretnej sytuacji, abyśmy mogli osiągnąć konkretny cel. Dwadzieścia lub trzydzieści lat temu słowo wiedzy prawie zupełnie nie istniało wśród Bożego Ludu. Dzisiaj jest stosunkowo powszechne. Dzięki Bogu za to. Jeden ze sposobów, w jaki ono działa, polega na tym, że Pan pokazuje komuś chorobę jakiejś innej obecnej osoby. Kiedy chora osoba zostaje wezwana, to objawienie jej problemu rodzi w niej wiarę potrzebną do przyjęcia uzdrowienia. Rozumiecie? Bóg zawsze działa w tym kierunku, aby wzbudzić w nas wiarę. Faktycznym celem Darów jest wzbudzenie wiary. Ród czasem przynosi słowo wiedzy, kiedy jesteśmy razem. W kwietniu byliśmy w Wielkiej Brytanii. przemawiałam tam na niedzielnym zabożeństwie, którego celem nie były uzdrowienia. Właśnie miałem wstać, żeby zacząć mówić, kiedy Ród trąciła mnie i powiedziała: Myślę, że Pan dał mi słowo wiedzy. Odpowiedziałem, świetnie, przyniesiesz to w zgromadzeniu. Jednak zanim to nastąpiło, znając moich brytyjskich rodaków, postanowiłem zrobić im mały wykład na temat tego, jak mają to przyjąć. Powiedziałem, nie siedźcie i nie mówcie, może to o mnie chodzi lub wstydzę się tam wyjść przed tych wszystkich ludzi. Jeśli tak zrobicie, to rozminiecie się z Bogiem. Jeśli chodzi o Ciebie, to wstań i wyjdź do przodu. Będziemy się o Ciebie modlić. Następnie ród wstała i opisała osobę, która ślepła na prawie oko w drugim rzędzie siedziała hinduska ubrana w sari. W pół zdania wstała i wyszła na środę. Widzicie, na tym polega różnica między Hindusami a Brytyjczykami. Powiedziała, że jedynym powodem, dla którego przyszła na nabożeństwo, jest to, że jak myślała, traci wzrok w prawym oku. Zapytałem, czy jest chrześcijanką. Odpowiedziała, że wyznaje hinduizm. Widzicie, Bóg miał na nią haczyk. To był jedyny sposób, aby mógł ją skonfrontować z Ewangelią. Zapytałem, czy chce, aby modlił się o nią w imieniu Jezusa. Odpowiedziała, że tak. Czy jesteś gotowa wyznać, że Jezus jest Synem Bożym? Zastanowiła się nad tym i zgodziła się. Wyznała to, a potem modliliśmy się o nią. Była z nami także na wieczornym nabożeństwie i zobaczyła o wiele więcej cudów. Na koniec podeszła do nas i powiedziała, naprawdę nie wiem, co się dzieje z moim hinduizmem. Lud powiedziała jej, po tym co zobaczyłaś, musisz sama przejąć odpowiedzialność za swój stosunek do Boga. Następny przykład wiąże się z naszą wspólną usługą, z młodzieżą z misją w Amsterdamie. Mieliśmy usługę poświęconą uzdrawianiu. Bóg dał ród dość dziwne słowo wiedzy. Dotyczyło kogoś, kto miał na ciele cięcie biegnące tak. Albo tak. Trochę obawiała się przynieść to słowo, bo brzmiało dość dziwnie. Ale kiedy to powiedziała, wstał młody człowiek i podszedł do przodu. Powiedział, to ja. Miałem operację pleców, ale musieli ciąć stąd naokoło. Posadziliśmy go na krześle i zapytaliśmy, czy jest chrześcijaninem. Odpowiedział, że tak. Kiedy został zbawiony? Zeszłej nocy na ulicy powiedział. To było wspaniałe, prawda? Bóg pokazał mu, jak bardzo jest zainteresowany jego osobą. Wybrał go, powołał i uzdrowił. Być może będziemy mieli słowo wiedzy przed zakończeniem tego spotkania. Teraz jednak przejdziemy do daru rozróżniania duchów. W języku greckim obie części występują w liczbie mnogiej, rozróżniania duchów. Podobnie jak z darami uzdrawiania, czynienia cudów, czy różnymi językami. Jest kilka darów, w których obie części w oryginale występują w liczbie mnogiej. Rozróżniać znaczy rozpoznawać i odróżniać. Rozróżnianie duchów jest rozpoznawaniem obecności duchów i odróżnianiem jednych od drugich. Jest to rodzaj duchowego zmysłu. Bóg może objawić obecność duchów na dwa sposoby. Po pierwsze, może dać słowo wiedzy. Taka, a taka osoba ma ducha strachu, epilepsji czy śmierci. Lub może pokazać to cudze Bożemu. Można to zobaczyć. Oczywiście nie w sposób naturalny. Są pewne duchy, które ja i Rud bardzo często spotykamy. Prawie natychmiast potrafimy je zidentyfikować. Jednym z nich jest duch śmierci. Jest coś charakterystycznego w ludziach, którzy mają ducha śmierci. Widać to w ich oczach, rysach twarzy. Kolejnym jest duch czarów. Pięć lat temu byliśmy w Holandii. Podczas nabożeństwa poświęconemu uzdrawianiu Wiele osób wychodziło do przodu. Była tam młoda kobieta, przypuszczam, że z Indonezji, w bardzo zaawansowanej ciąży, chyba co najmniej w ósmym miesiącu. Wyszła do przodu. Kiedy położyliśmy na nią ręce, zaczęła się zachowywać jak agresywny kot. Stała się gwałtowna, starając się dosięgnąć moich oczu paznokciami. Kilku mężczyzn musiało ją trzymać. Rozpoznaliśmy w niej ducha czarów. Rozkazaliśmy mu wyjść. Została uwolniona i na powrót zachowywała się jak kobieta. Następnie powiedziała nam coś interesującego, czego do końca nie rozumiem. Powiedziała, że zawarła przymierze z szatanem, że nie przyjdzie na to nabożeństwo. Sami rozumiecie, że kryło się za tym coś dziwnego. Potem modliliśmy się o kolejne piętnaście osób. U każdej z nich zwróciliśmy się do ducha czarów i on tam był. Chcę podkreślić, że rozróżnianie nie ogranicza się do demonów. Również ważne jest rozróżnianie Ducha Świętego. Gdzie On jest? Co robi? Wierzę, że można także rozróżnić ludzkiego ducha. Tak jak wtedy, gdy Jezus powiedział o Natanaelu. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Musicie wiedzieć, że jest to rzadka rzecz, ale Jezus rozpoznał ten brak fałszu w Natanaelu. To było małe straszczenie tematu darów. Teraz powinniśmy przejść do działania. To jest moment, w którym jestem całkowicie uzależniony od Ducha Świętego. Jeśli On nie zadziała, będzie fiasko. Ale muszę powiedzieć, że On jest niezwykle wierny. Używanie darów jest jak chodzenie po linie. Musisz podjąć ryzyko. Ludzie, którzy nie podejmują tego ryzyka, nic w tej dziedzinie nie zdziałają. To, co teraz wraz z Ród zrobimy, robimy normalnie w wielu miejscach. Niektórzy z Was widzieli nas już wcześniej. Będziemy się modlić o chorych. Chcę użyć szczególnego daru, którego Bóg użyczył mi w 70. roku. Powiedziałbym, że jestem pewny tego daru. Używam go od 15 lat. I uczciwie mogę powiedzieć, że tysiące ludzi zostało dzięki temu uzdrowionych. Nie wszyscy ludzie, o których się modlimy, są uzdrawiani. Istnieje pewna granica Bożej suwerenności, której nie możemy przekroczyć. Chodzi o dar wiary, ponadnaturalnej wiary w zakresie pewnego rodzaju fizycznych problemów. Przede wszystkim dotyczy to ludzi chromych, którzy mają nierówne nogi. A to za tym idzie ludzi z problemami w plecach, kręgosłupie, krzyżu. Faktycznie ludzie, którzy mają takie problemy, mają również nierówne nogi. Bardzo rzadko zdarza się osoba z problemami kręgosłupa mająca całkowicie równe nogi. Usługiwałem w ten sposób kręgarzom, którzy przyznali, że to działa. Dlatego nie przedstawiam wam tutaj jakiejś dzikiej teorii, pomimo, że jest to dziwne. Kiedy zacząłem sprawdzać publicznie długość ludzkich nóg, niektórzy z moich drogich braci sugerowali, że jest to rzecz niebezpieczna, bo właśnie wtedy miałem już wyrobioną opinię uczonego komentatora Biblii. Sądzili, że chodzenie między ludźmi i mierzenie im nóg zrujnuje moją reputację. No cóż, jakoś przetrwałem. Myślę, że dzięki rezultatom. W czasie zgromadzeń poświęconych uzdrawianiu mówię ludziom, że nasza motywacja jest równie praktyczna jak motywacja lekarza czy dentysty. Naszym celem jest uleczyć chorych. Różnimy się tylko metodami, ale nasze motywy są identyczne. Zawsze dziękuję Bogu za lekarzy, dentystów, pielęgniarki itd. Na świecie jest tylu chorych ludzi, że nawet gdybyśmy połączyli się w jedną armię, to i tak nie sprostalibyśmy wszystkim potrzebom. Czasami, zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata i innych miejscach, gdzie widziałem te wszystkie choroby, ciężko mi było nawet na to patrzeć. Myśl o ludzkich cierpieniach i potrzebach prawie mnie przygniatała. Ale róbmy to, co potrafimy. To wszystko, co możemy zrobić. Dlatego wykorzystajmy teraz ten dar. Chciałbym zacząć od usługi ludziom mającym problemy z kręgosłupem i w tamtej części ciała. Nigdy nie brakowało mi tego typu chorych, odkąd się tym zajmuję. Myślę, że ponad 50% Amerykanów ma takie problemy. Ten rodzaj dolegliwości daje przewagę i pozwala dokonać przełomu. Przede wszystkim jest wielu ludzi, którzy pragną pomocy. I po drugie, jej rezultaty są widoczne. Rozumiecie? Ludzie widzą, co się dzieje. 20 lat temu większość chrześcijan nigdy nie widziała cudów w swoim życiu. Na szczęście w tej dziedzinie nadchodzą wielkie zmiany. Jeden widoczny cud może całkowicie zmienić sposób patrzenia człowieka lub nastawienie całego zboru. Opowiem wam jedną historię. Jest prawdziwa. To śmieszne, że muszę wam przyrzekać, że jest to prawda. Jakiś czas temu poproszono mnie o wygłoszenie kazania w jednym z metodystycznych kościołów w jakimś amerykańskim mieście. Był to kościół ewangelikalny, ale nie charyzmatyczny. Powiedzieli mi, że są dwa porane na nabożeństwa od dziewiątej do dziesiątej i od jedenastej do dwunastej. Chcieli, abym przemawiał na obu. Zachowywałem się bezpiecznie, nie wychodziłem poza to, co można mówić w kościele ewangelikalnym. Oto musiałem czekać od dziesiątej do jedenastej na drugie nabożeństwo. Jakaś współczująca dusza podeszła do mnie i powiedziała, czy nie chciałbyś wziąć udziału w wykładzie biblijnym w klasie dorosłych? Nie byłem specjalnie zainteresowany, ale pomyślałem, że lepsze to niż spontanicznie się przez godzinę, więc zgodziłem się. Nic mi o tym nie mówiąc, zebrali dwie lub trzy różne grupy razem i poprosili, abym przemówił. Nie uprzedzili mi o tym, dlatego zastanawiałem się, co też powiedzieć tym ludziom. Pomyślałem, że w końcu powinienem im powiedzieć o tym, co dzieje się w kościele. Starałem się opisać ruch charyzmatyczny. Nie zareagowali na to. To było poza zasięgiem ich zainteresowania. Pomyślałem, że zmierzam do nikogo. Zacząłem więc nauczać ich na temat darów Ducha Świętego, ale to było jak opisywanie drugiej strony księżyca ludziom, którzy zawsze żyli na Ziemi. Nie było żadnego odzewu. Przestałem mówić i pomyślałem, że tracę czas. Zapytałem, czy jest tutaj ktoś z nierównymi nogami. W tej sali ktoś podniósł rękę do góry. Zapytałem, czy chce, abym się o to pomodlił. Powiedział, że tak. Kazałem z przodu postawić krzesło i poprosiłem, żeby ta osoba na nim usiadła, a następnie zmierzyłem jej nogi. Wszyscy, którzy byli blisko, widzieli różnicę. Krótsza noga urosła, a ja na to, proszę bardzo. W tej jednej chwili nastawienie ludzi całkowicie się zmieniło. Wszyscy chcieli, żeby się o nich modlić. Chodziłem pomiędzy nimi na czworakach, mierząc nogi i modląc się o nich. Jedna z kobiet, która miała nogi okryte kocem, poprosiła o modlitwę. Widziałem ją za nogi, jedna była krótsza, ale natychmiast urosła. Powiedziałem, proszę bardzo, i przeszedłem do następnej osoby. Po chwili zauważyłem, że ta kobieta jest bardzo podekscytowana. Powiedziała do mnie, chyba nie wiesz, co zrobiłeś. Jeśli nie, to powiedz mi, odpowiedziałem. Kiedy tu przeszłam, byłam chora na MS, to znaczy stwardnienie rozsiane. Myślę, że już tego nie mam. Powiedziałam, że jeśli uważa, że tego nie ma, to powinniśmy to sprawdzić. Wziąłem ją z fotela i na środku klasy zaczęła robić przysiady. Była całkiem zdrowa. Kiedy się o nią modliłem, nie wiedziałem, że jest chora na MS. Myślę, że gdybym wiedział, to nie podszedłbym do tego w Boży sposób. Próbowałbym to załatwić jakoś po swojemu, a tak tylko uwolniłem moc, którą ona przyjęła. Koniec tej historii jest następujący. Po zakończeniu zgromadzenia zaczekała, aż wszyscy wyjdą, po czym powiedziała. Czy pan wie, panie Prince, że jestem katoliczką? Dzisiaj po raz pierwszy znalazłem się w kościele protestanckim. Nie wiedziałam, że oni są tacy. Ale powiem wam jedną rzecz. Jestem protestantem i wiem wiele o protestantach, ale katolicy są ludźmi, o których najłatwiej się modlić. Jeśli kapła coś mówi, nie ulega to wątpliwości. Oni są przyzwyczajeni do podporządkowania, subordynacji. Wiele lat temu byłem w kościele zielonoświątkowym, moim kościele w Kopenhadze. Modlę się o Duńczyków, a byli to Duńczycy inni niż tutaj. Moja pierwsza żona też była Dunką. Powiedziałbym, że Duńczycy są dość ociężali. Chodzi mi o to, że nie wykazują szczególnego entuzjazmu. Naprawdę się starałem. Pociłem się, ale nic z tego nie wychodziło. Potem pomodliłem się o trzy osoby z jednego rzędu i wszyscy zostali uzdrowieni. Pomyślałem sobie, żartując, że na pewno muszą być katolikami. Najzabawniejsze było to, iż rzeczywiście nimi byli. Zielona świątkowcy nie mało uwierzyć, że katolicy mogliby otrzymać coś, czego oni sami nie posiadają. Przejdźmy teraz do praktyki. Bracie Fenu, proszę mi pomóc. Proszę przesunąć te krzesła trochę do przodu. Ruth, weź moją Biblię i notatki. Możesz przesunąć bardziej w prawo? Dziękuję. Rozsuń nie tyle, ile się da. Ruth, możesz podejść i tutaj? Świetnie. W porządku. Brałeś kiedyś wcześniej udział w moim zdomazaniu? Raz w honorulu. Poznałem po ustawieniu krzeseł. Nie możemy modlić się o wszystkich, którzy tego potrzebują. Chcemy tylko zademonstrować, jak się to robi. Chcemy przenieść dary ze sfery teorii i teologii do praktycznego działania. Takie są nasze motywy. Zacznijmy od Ruth. Ona ma słowa. Mam wrażenie, że jest tu ktoś, kto miewa wabule w klatce piersiowej. Nie byłeś u lekarza, ale boisz się, że jest to coś z sercem. Jeśli ujawniesz się, Pan Cię teraz dotknie. Podejdź tutaj. bracie Fenu, możemy potrzebować kogoś do podtrzymywania. Niech cię Bóg błogosławi. Naprawdę jesteś doktorem? Czego? W teologii. To wspaniale, że jesteś tutaj. Jestem jednym z tych okropnych teologów. To prawda. Wybacz mi, jeśli powiedziałem coś, czego nie powinienem był mówić. Mówię tak, bo wielu dologów staje na drodze Bożych ludzi, robiąc to, czego nie powinni. Ale to cudownie, że jesteś z nami. Widzisz, skoro Bóg cię wezwał, to znaczy, że jest tobą zainteresowany. Chce cię uzdrowić. Teraz mamy zamiar włożyć na ciebie ręce i modlić się, a twoim zadaniem jest po prostu przyjmować. Bez względu na to, co się będzie działo. Jeśli Bóg uderzy cię mocą, to świetnie. Jeśli nic widzialnego nie będzie się działo, to i tak otrzymałeś. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa, że dotkniesz się naszego brata. Dzięki Ci w imieniu Jezusa. Zacznij wdychać. Przyjmij do siebie uzdrowieńczą obecność Boga. Właśnie tak. Zacznij teraz dziękować. Jest to najczystsze wyrażenie wiary. Weź kilka głębokich oddechów. Jest tu uzdrawiająca obecność Boga. Niech odejdzie cały niepokój. Wierzę, że Bóg chce Ci powiedzieć, że ma dla Ciebie wspaniałą przyszłość. Otwiera przed Tobą nowe możliwości. Poprzez to dzisiejsze doświadczenie staniesz się przewodnikiem i nauczycielem dla wielu, którzy są w ciemności i w cieniu śmierci. Bądź śmiały i bądź odważny. Nie zatrzymuj się. Z wdzięcznością i mądrością mów wszystkim o tym, co Bóg Ci pokazał. Bóg będzie to szanował i potwierdzał znakami. Oddajmy Panu chwałę. Chciałbym teraz wezwać ludzi z problemami w kręgosłupie i krzyżu. Mamy tylko cztery krzesła. Zanim podejdziecie, powstańcie tam, gdzie siedzicie. Jeśli chcecie, aby się modlić o Waszą dolegliwości, najpierw chciałbym z wami porozmawiać. Chcę poznać Wasz problem. Pani w różowo-liliowej bluzce. Na czym polega Twoja dolegliwość? Jesteś pod opieką lekarza, kręgarza? Jaka jest diagnoza? Tak więc wiesz, co jest prawdziwym problemem? Napięcie. Podobnie jak u wielu innych ludzi. Podejdź i usiądź tutaj. Ta pani tutaj. Z czym pani ma problemy? Z tosem pacierzowym. Dobrze, proszę podejść tutaj. Lubię widzieć, że ludzie byli zdiagnozowani przez lekarza, aby ludzie nie myśleli, że sam wymyślam te choroby. Na czym polega twój problem? Znam to. Podejdź i usiądź tutaj. Chcę powiedzieć, że wyjątkowo doceniam kręgarzy. Widziałam tyle ludzi z burami kręgosłupa, że doceniam ludzi, którzy chcą coś z tym zrobić. Proszę, ten pan z brodą, z założonymi rękami. Jaki jest pana problem? Proszę podejść. Część Twoich problemów spowodowana jest tym, że nie utrzymałeś włączonej wtyczki. Jedną sprawą jest bycie dotkniętym przez Boga, a inną sprawą jest utrzymanie kontaktu z Bożą mocą. Proszę usiąść na krześle. Niech reszta z Was na razie usiądzie. Chcę, abyście wszyscy trwali w modlitwie i w oddawaniu czci. To nie znaczy, że macie zamykać oczy, ale bądźcie tylko widzami. Bądźcie z tymi ludźmi, o których się modlimy. Dobrze, zacznijmy od tej pani. Czy mogę sprawdzić Twoje nogi? Dobrze. Prawa noga jest trochę krótsza, widzisz? Czy czujesz teraz, jak rośnie? Przyjmij wszystko, co Bóg ma dla Ciebie. Poddaj się Duchowi Świętemu. To jest demon bólu. Wyjdź w imieniu Jezusa. Wyrzuć Go w imieniu Jezusa. Wykaśnij Go. Musisz wyjść. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Panie łamiemy moc napięcia i stresu nad tym życiem. W imieniu Jezusa. Tak jest, wydychaj to, wypchnij to. To jest stres. Wyrzuć to wraz z oddechem. Musisz współpracować. Jest więcej do wyrzucenia. Wyrzuć to wszystko. Nie zatrzymuj się w połowie. Musisz nienawidzić swojego wroga. Już wystarczająco długo cię dręczył. Powiedz, szatanie, zostaw mnie w imieniu Jezusa. Wyrzeknij się wszelkiego kontaktu z okultyzmem. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby ktoś z zespołu doradczego... Czy jest tu ktoś z jakimkolwiek doświadczeniem w uwalnianiu? Dobrze, podejdź tutaj. Po prostu zostań z nią i wstawiaj się za nią. Nie bądź zbyt aktywny. Wspieraj ją w wierze. Potrzebuje wsparcia, aby całkowicie się uwolnić. W tej sytuacji nie możemy poświęcić całego czasu jednej osobie. Powtórz, jaki był Twój problem. Dobrze, słuchaj. Musisz się zdecydować, czy chcesz być dłuższa, czy krótsza. Dłuższa, to jest łatwe. Druga opcja jest znacznie trudniejsza. Zobaczmy Twoje nogi. Zwróć stopy palcami na zewnątrz. Jesteś całkiem zrównoważoną osobą. Lewa noga jest trochę krótsza. Widzisz, jak teraz rośnie? Jest to dowód, że Boża moc działa teraz w Tobie. Przyjmij ją wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz. Dzięki Ci, Panie. Nie powiedziałem Wam jeszcze o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, bardzo często nasza modlitwa o czyjeś uzdrowienie powoduje, że złe duchy dają znać o swojej obecności. To często miało miejsce w czasie służby Jezusa. W dzisiejszych czasach również to obserwujemy. Jeden z takich przykładów widzieliśmy przed chwilą. Drugą sprawą, o której chciałem powiedzieć, jest to, że kiedy po raz pierwszy spotkałem ród, cierpiała z powodu dysku i skrzywienia kręgosłupa. Teraz już nie ma dysku ani krzywego kręgosłupa. Za to ma prawdziwą wiarę, dzięki której może wstawiać się za ludzi zmagających się ze swoimi cierpieniami. Dobrze, idziemy dalej. Jak jest Twój problem? Nosisz szynę usztywniającą? Nic dziwnego. Widzisz różnicę między jedną a drugą nogą? Lewa noga jest krótsza o około 2,5 cm. Czujesz, jak ona rośnie w tej chwili? Nie zwracaj uwagi na nas, tylko przyjmuj wszystko, co Ci Bóg daje. Rozluźnij się i przyjmuj wszystko. Amen. Uwalniamy Go od wszelkiego bólu w imieniu Jezusa. Bardzo cierpiałeś. Zastanawiałeś się, czy Bóg rzeczywiście Cię kocha. Byłeś taki zniechęcony. Dzisiaj Bóg pokazuje Ci, że jest wierny, że Cię kocha że troszczy się o Ciebie, że Jego miłość odnosi się bezpośrednio do Ciebie. To nie jest tylko zbiorowa miłość do ludzi. Dzięki Ci, Panie. Podnieś swoje ręce i chwal Go. Przyjmij wszystko z wdzięcznością. Oddajmy w ciszy panu cześć. Jesteś osobą, która cierpi z powodu narośli? Masz także narość na stopie? Nie. Słyszałeś to? Orut mówi, że masz ducha niemocy. Innym duchem, powszechnie spotykane w naszej służbie, jest duch, którego nazywamy duchem kalectwa. Sprawia, że ciała ludzi są powykręcane, kręgosłupy skrzywione, a kończyny nierówne. Dlatego, kiedy słyszycie, że występujemy przeciwko tym rzeczom, to nie czujcie się zakłopotani swoją wyjątkowością. Nie jesteście wyjątkowi, to jest bardzo powszechne. Teraz podłączycie do Bożej mocy i zobaczymy, co się stanie. To wszystko, co mogę zrobić. Zauważyłeś, że Twoje nogi są teraz całkowicie równe? Wiesz o tym? Bóg zrobił go, zanim się do Niego zbliżyłem. Przyjmij wszystko, co Bóg ma dla Ciebie. Panie, w imieniu Jezusa odrzucamy wszelkie zniechęcenie. Myślę, że Bóg mówi teraz do Ciebie, do Twojego Ducha. Czy to prawda? Podnieś ręce do góry i oddaj Bogu cześć. Wierzę, że możemy wiele przyjmować od Boga poprzez swoje ręce. Panie, niech cudowna, uzdrawiająca moc Boża płynie poprzez ręce do Jego ciała, do Jego kręgosłupa, do każdej części ciała, której jej potrzebuje. W imieniu Jezusa. Przyjmuj to. Cokolwiek to jest, przyjmuj to. Tak jest. Możesz teraz płakać. Płacz. To jest duch niemocy. Wypłacz. Wyłkaj go z siebie. Nie powstrzymuj się. Niech to wychodzi. Wychodź w imieniu Jezusa. Nie musisz się modlić. Po prostu wypchnij to. Wychodź w imieniu Jezusa. Musisz tego nienawidzieć. Wykrzuć to z siebie. Wyrzuć to ze swojego gardła. Szatanie, musisz wyjść. Zostałeś obnażony w imieniu Jezusa. Bóg chce, żebyś poświęcił Mu dzisiaj swoje życie. Nie odwraca się do Niego tyłem po wyjściu stąd. Oddaj Mu swoje życie. Usiądź tam i porozmawiaj z Nim osobiście. Ze względu na brak czasu i miejsca, proszę, aby ludzie, którzy są tutaj, zeszli na dół, na swoje miejsca. Ale niech każdy z Was utrzymuje łączność z Panem. Trzymajcie włączone wtyczki. Nadal dziękujcie Bogu. Mówcie, Boże, dziękuję Ci, że Twoja ponadnaturalna moc działa we mnie. Niech Was Bóg błogosławi. Myślę, że ta Pani potrzebuje jeszcze dalszej usługi. Nie przestawię jednak dziękować Bogu za to, co już zrobił dla Ciebie. Dobrze? Pozostało nam jeszcze pięć minut. Co z nimi zrobimy? Będziemy się modlić o dalsze cztery osoby, a potem zakończymy formalną część nabożeństwa. Proszę, aby wstały osoby z problemami kręgosłupa, z bólami pleców, które chcą, aby się o nich modlono. Pani w bluzce z kwiaty. Na czym polega pani dolegliwość? Proszę podejść. Tam stoi mężczyzna o jasnych włosach. On jest naprawdę mężczyzną. Tak, to musi być mężczyzna. Jaki jest Twój problem? Szukamy takich. Pan w czerwonej koszuli w białe paski. Proszę podejść. Trwajmy w oddawaniu Bogu czci. Nie musicie zamykać oczu. Uczestniczcie w tym, co się dzieje, ale trwajcie w oddawaniu czci. Nawet jeśli czas nas się skończy, to możemy przedłużyć usługę. Przypomnij nam jednym zdaniem, jaki jest Twój problem. Artretyzm. Ja tratuję artretyzm jako złego ducha. Mam nadzieję, że to Cię nie obrazi. To nie znaczy, że jesteś złym człowiekiem. To znaczy, że diabeł Cię dręczy. Dlatego kiedy każe mu wyjść, to wiesz, co masz robić? Wyrzucić go. Dokładnie tak. Przesunę się bardziej na krzesie do tyłu. Teraz podłączymy Cię do Bożej mocy i zobaczymy, co się będzie działo. Jednym z powodów Twoich dolegliwości jest to, że masz krótszą lewą nogę. Widzisz to? Nie przesuwaj je, bo teraz jest w naturalnej pozycji. Czujesz, jak teraz rośnie? Czujesz to? To jest uzdrawiające ciepło Boże. Teraz, Panie, uwalniamy ją od udręki artretyzmu. W imieniu Jezusa. Wyrzuć to. Wykrzuć to z siebie. Wyjdź w imieniu Jezusa. Musisz tego nienawidzieć. Musisz wyjść. Teraz możesz zacząć dziękować. Dzięki Ci, pani. Wyłapasz coś z siebie. Musisz z nami współdziałać, bo inaczej tego nie zrobimy. Nie przejmuj się swoją godnością. Ona nie jest taka ważna. Poproś Boga o przebaczenie i wyrzec się tego. Powiedz, Panie, wybacz mi kontakty z horoskopami. Wyrzekam się tego w imię Jezusa. Przez kontakt z horoskopami dałaś Szatanowi prawo do siebie. Każdy, kto ma kontakty lub angażuje się w okultyzm, daje Szatanowi do siebie legalne prawo. Nie, nie winimy Ciebie. Staramy się to innym wytłumaczyć. Dziękuję, Panu. Niech całe to nieszczęście i cierpienie odejdzie. Pozwól temu odejść. Pozbądź się tego. Czy brałaś lekarstwa przez jakiś czas? To jest częściowo efektem przyjmowania lekarstw. Panie, łamiemy panowanie szatana nad tym życiem w imieniu Jezusa. Bracie, lepiej zostań z nią, bo jest więcej rzeczy, które muszą ją opuścić. Nie bądź litościwy dla demonów. Chcę powiedzieć coś ważnego. Czasami może się komuś wydawać, że jesteśmy bardzo zagniewani. Ale nie jesteśmy zagniewani na człowieka, którego się mówimy. Jesteśmy źli na demoni. Nienawiść do diabła nie jest grzechem. Faktycznie grzechem jest nie mieć nienawiści do diabła.